Jękość tych kształtów bezwzględnie wybitna, Obróz w extazie łokcie twojegości, Lustro bez lśnienia oczu twych pości, Bez ciebie fikus tchnie na parapecie. Teraz chcę być twoim taburetem. Teraz chcę być twoim taburetem. Teraz chcę być twoim taburetem.